Program drugi jest 18. Jazzowy klub Dwójki. Elżbieta Malinowska i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu. Jazzowy klub, środa, więc w roku 2026, czas na muzykę Johna Coltrane'a. Kontynuujemy nasz cykl, naszą podróż, którą odbywamy oczywiście z okazji setnej rocznicy przyjścia na świat giganta. Jazzu. Podróżujemy z nim i tak oto dotarliśmy do jednego z tych najbardziej przełomowych momentów w całej karierze Treina. Mianowicie do przejścia do nowej, nowo powstałej wytwórni Impulse Records. Wytwórnia oficyna niezwykle ważna, niezwykle istotna dla nowego jazzu, założona przez Creed'a Taylora w roku 1960. Creed Taylor, który długo nie zagrzał miejsca w swoim nowym domu, potem, jak wiemy, to wszystko się zmieniało, ale to właśnie on był w znakomitym kontakcie z Coltrane'em i zaproponował artyście kontrakt, Wytwórnia, jak wiemy, odniosła praktycznie natychmiastowy sukces, do którego no, bez wątpienia przyczyniło się podpisanie tego właśnie kontraktu. Nasz bohater rozstaje się z wytwórnią Atlantic, a Taylor oferuje mu całkowitą swobodę artystyczną, możliwość pełnego wyboru składu składu muzyków. No i Coltrane y, wszystko to wykorzystuje na tym swoim debiutanckim albumie, który, y, którego dziś y, posłuchamy. Afrika Brass. Afrika Brass, nagrania Coltrane'a o niespotykanym dotąd rozmachu. Nagrania big bandowe poszerza tu swój kwartet o rozbudowaną sekcję instrumentów dętych, którą z kolei powierza, poprowadzenie jej powierza Erikowi Dolfiemu, o którym tyle ostatnio mówiliśmy. Africa Brass, szósta płyta w katalogu tej zacnej oficyny, która wystartowała rzeczywiście z Animuszem, z Przytupem. No i dziś m, aż się prosi, abyśmy album Afrika Brass zestawili sobie z płytami, które ukazały się dokładnie w tym samym czasie. No i tak się składa, że były to płyty również orkiestrowe. Więc już teraz zapowiadam, dziś w drugiej części usłyszymy także orkiestrę Gila Evansa, a także kombo, kombo zbudowane i wymyślone przez jednego z najzdolniejszych aranżerów, kompozytorów amerykańskiego jazzu, Olivera Nelsona. Jak zawsze zachęcam Państwa, gdyby ktoś chciał się odezwać, napisać radio.pl Wysłuchamy utworu Afrika, utworu, który zajął pierwszą stronę tego szóstego longplaya w katalogu oficyny Impulse. Utwór niezwykle ważny i chyba najoryginalniejszy na całej tej płycie Oparty o ten prosty akord grany przez dwa kontrabasy. Coltrane zaangażował tu dwóch kontrabasistów. Zagrali Reggie Workman i Art y, Davis w tej wersji studyjnej, w, te, w tej wersji ostatecznej. Pamiętajmy, że podczas wcześniejszych sesji z 28 maja obok Workmana zagrał jeszcze Paul Chambers, no ale wybór lidera padł na arta. Davisa. Słuchaliśmy tydzień temu kompozycji Ole, gdzie Coltrane zastosował dokładnie ten sam zabieg. Zresztą nagrana kompozycja dwa dni później. Ten sam zabieg, ten burdon, grany przez dwa kontrabasy, co będzie takim znakiem rozpoznawczym Treina w tym, w tym okresie 61. Tak, tak to nazwijmy. Już za chwilę pojawi się utwór India, już za chwilę pojawi się Pierwsza oficjalna płyta koncertowa w dyskografii Johna Coltrane'a. A u nas dziś Afryka nagrana 7 czerwca 1961 roku. Nagrana przez Rudiego Van Geldera w jego studiu w Inglewood Cliffs w New Jersey, a producentem całości był Creed Taylor. Afryka. 16-minutowa kompozycja traina, zbudowana, oparta na tym burdonowym dźwięku E. No i rozwinięta brzmieniowo w fantastyczny sposób, z tym pomysłem na kulminację, z tym pomysłem na brzmienie, pomysłem Johna Coltrana i Erika Dolfiego, który trzeba to podkreślić, Zaaranżował tutaj zespół, sam jednocześnie grając na saksofonie altowym, na flecie i na klarnecie basowym. Ten podstawowy kwartet Coltrane'a, który usłyszymy jeszcze nie jeden raz z Makkoitainerem przy fortepianie, z Reginaldem Workmanem na kontrabasie i Elvinem Jonesem na bębnach, tu powiększony o Drugi bas, drugi kontrabas Arta Davisa. No i oczywiście partię Dolfiego i całej orkiestry Dentej. Płyta o szerokim rozmachu. Debiut Treina w wytwórni katalogu, wytwórni Impulse w nowo powstałej oficynie Krida Taylora. Szósta płyta. W tym e, katalogu budowanym z wielkim e, rozmysłem i m, wszyscy m, podkreślali wówczas to, że e, Coltrane no, w pełni wykorzystał e, zaproponowane mu możliwości tę otwartą kartę, jednocześnie mógł pochwalić się najwyższym, najlepszym kontraktem płytowym dla Jazzmena zaraz po kontrakcie Milesa Davisa z wytwórnią Columbia. No i ta płyta ukazuje się też w momencie arcyciekawym, bo niespełna... Pół roku wcześniej w katalogu wytwórni Impulse pod numerem czwartym swoją flagową płytę nagrywa i wydaje Gil Evans. Gil Evans, jego orkiestra, której słuchał bardzo uważnie wtedy, jak wiemy, i Coltrane, i Eric Dolphy. Gil Evans, który... Właśnie wtedy, po wydaniu, po nagraniu y, płyty Out of the Cool, y, był postrzegany, tak pisano o nim, że to nowator na miarę Duke'a Ellingtona. Że tym właśnie albumem pokazał, udowodnił, że i bez Milesa Davisa jest w stanie osiągnąć... Y, bardzo nowoczesne brzmienie, urozmaicone, modernistyczne, progresywne. Gil Evans był oczywiście już po y, tych y, najsłynniejszych płytach, nagranych z Milesem y, y, Davisem, był, można powiedzieć, w trakcie, bo, bo to jest y, przełom lat 50., -tych, 60. -tych. Te nagrania y, orkiestry Evansa, które znalazły się na albumie Out of the Cool, powstały w listopadzie i grudniu 1960 roku. A funkcję pierwszego trębacza pełni w tych nagraniach Johnny Coles. Mocno chyba zapomniany dziś Johnny Coles, o którym staramy się Państwu w dwójce przypominać. Gil Evans, ten, który podniósł aranżację, orkiestrację do rangi prawdziwej sztuki. Tak pisano wówczas w recenzjach o czwartej płycie w katalogu wytwórni Impulse, która wówczas w 1961 roku otrzymała znacznie wyższe noty, wyższe recenzje od płyty Afrika Braz Johna Coltrane'a, która wielu słuchaczy, wielu krytyków mocno zaskoczyła. No to zestawiamy teraz brzmienie Evansa z brzmieniem Coltrane'a i proponuję Państwu no, sztandarowy temat, kompozycji, która otwierała album Out of the Cool, La Nevada. La Nevada, czyli, czyli temat, którym Jan ptaszyn wrublewski otwierał swoją audycję Trzy Kwadranse. Jezu, Jan Ptaszyn-Wróblewski, który w marcu 27 marca skończyłby w tym roku 90 lat. La Nevada. Lewansowska La Nevada, w tej najsłynniejszej, kanonicznej wersji spłyty Out of the Cool, spłyty, która ukazała się w lutym 1961 roku jako czwarty longplay wytwórni Impulse. Mówię w najsłynniejszej wersji, ponieważ Gil Evans dwa lata wcześniej miał już ten temat. Zarejestrował go nawet na potrzeby pewnej kompilacji ze standardami, ale dopiero tu po konsultacjach z Creedem Taylorem, z Van Gelderem zdecydował się na tak duży 15-osobowy skład. No i Taką największą zmianą był tutaj udział Elvina Jonesa na perkusji. Mamy więc wspólny mianownik z zespołem Johna Coltrane'a. W zespole Evansa, który brzmiał przed chwilą, fantastyczny Ray Crawford na gitarze, Johnny Coles, który, który prowadził sekcję trąbek, sam Evans przy fortepianie. Płyta kanoniczna, jeśli mówimy o gatunku brzmień orkiestrowych, płyta, której kiedy się słucha, łatwo nam zrozumieć fascynację Marii Schneider właśnie dokonaniami Evansa z tego czasu, z samego początku lat 60. A dziś słuchamy tych dużych brzmień w kontekście sesji Afryka. Brass w kontekście także tego, co ukazało, ukazywało się w katalogu wytwórni Impulse. No i zaraz po płycie Out of the Cool, dokładnie w sierpniu 1961 roku, pod numerem 5 ukazała się rzecz o nazwie Blues and the Abstract Truth, płyta wspaniałego septetu Olivera Nelsona bardzo utalentowanego aranżera, kompozytora, saksofonisty. Ta płyta to chyba jego najważniejsza e, rzecz, jeśli mówimy o konkretnych właśnie pojedynczych e, albumach. E, płyta e, wymyślona m, pod fantastycznie skrojony skład. Nelsonowi udało się zaprosić twórczo wykorzystać do własnych celów jak, jak mawiał wielkich solistów Eric Dolphy powraca Eric Dolphy na saksofonie altowym i flecie Freddie Hubbard trąbka George Barrow saksofon barytonowy Sam Oliver Nelson gra na alcie i na tenorze Przy fortepianie Bill Evans Na kontrabasie Paul Chambers Na bębnach Roy Haynes Taki Dream e, Team. Stolen Moments, temat lidera, który całość otwiera. 23 lutego 1961 roku. Właśnie wtedy septet Olivera Nelsona zarejestrował ten wspaniały album The Blues and the Abstract Truth. Otwiera go właśnie ta kompozycja, która, która wybrzmiała Stolen Moments. Temat Nelsona, który grał na alcie i tenorze. Dolphy, saksofon altowy, Flat, Freddie Hubbard. Trąbka, George Barrow, saksofon barytonowy, Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, kontrabas i Roy Haynes, bębny. Taki zestaw, taki skład, jeśli, mm, jeśli mnie pamięć nie myli, już się chyba nigdy później nie powtórzył. Za 5 minut wybije 19 zamykamy nasze dzisiejsze klubowe wydanie. W przyszłym tygodniu w Coltrane'owskiej Środzie spotkamy się w klubie Village Vanguard, a dziś na pożegnanie Blues Minor, utwór, który zamyka płytę Africa Brass. Przemek Psikuta, kłaniam się, do usłyszenia.